92 Dziękujemy. Panie <śmiech> Panie Jezu, byśmy w tej pieśni Ciebie prosili, abyś wzniósł nasze serca wzwyż, abyś również poruszył ich głębiny, zwolnił je od niepokoju, myśli, które by przeszkadzały, odbiorze. I prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, teraz na tą chwilę. Ty wiesz, że wszyscy potrzebujemy ciągle tego pokarmu, Twoich pouczeń. I wierzymy w to, że i teraz właśnie te błogosławieństwa tego słowa tam ześlesz. Chcemy Tobie tą godzinę polecać, też i tą godzinę dla młodzieży, wszystko, drogi nasz, Panie, polecamy Twoje miłące ręce. Niech imię Twoje będzie wciąż wysławione. Amen. Amen. Amen. Umiłowani była ta pieś podana. I ta pieś naprawdę zawiera głębokie myśli duchowe. I tak też myślę, że pan. Tak? Działa? Teraz Że pan to dał mi na serce, abyśmy przeczytali Psalm 23, który w pewnym sensie yy, odpowiada tej trzeciej zwrotce tej pieśni. Pomimo, że ten psalm 23 to wszyscy od dziecka znamy i ten psalm też jest motywacją dla każdego chrześcijanina. Oczywiście Dawid tym psalmem, który napisał, dał przez Ducha Świętego, którego kierował głębokie myśli, które dzisiaj są tak samo aktualne. I ja myślę, że po takim bogatym dniu, jak dzisiaj mieliśmy, gdzie mieliśmy dużo napomnień, poważnych rzeczy, poważnych wykładów, które też mamy wcielać w życie, potrzebujemy takiej ochłody, tej zimnej wody troszeczkę, tak muszę powiedzieć. Tej wody, które daje nam to Słowo Boże. Musimy też i pocieszać się, bo my też patrzymy często na dół. A Dawid patrzał na górę. Dawid przecież był taki człowiek jak i my. On miał też swoje słabości. Ale wiedział, że we wszystkim, jeśli spogląda na górę do Pana, to Pan będzie mu pomagał. I to dla niego kosztownością było, że u cichych, czystych życia wód. I to odzwierciedla, tak żeśmy dzisiaj już w naszych wspólnych rozważaniach słyszeli to Słowo Boże. To Słowo Boże, gdzie możemy naprawdę e, zaspokoić e, pragnienie naszej duszy. Niech obozuje ten Twój lud. My wiemy, że lud izraelski, który był wyprowadzony z Egiptu, to pierwszą e, stację, którą czytamy w Drugiej Księdze Mojżeszowej 15 rozdziele, to y, też szukał tej wody, która miała y, mu dać y, to zaspokojenie tego pragnienia. I to czytamy w drugiej księdze, jako to y, tytuł ogólnie, druga księga Mojżeszowa, piętnasty rozdział, wiersz 23. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić. Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawa i tam go doświadczył. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i szczęc będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadna choroba, która dotknie Egipt, nie dotknie Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i siedemdziesiąt palm i tam nad wodą rozłożyli się obozem. I teraz wróćmy do psalmu 23. Psalm 23. Psalm 23.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 My tu mamy pewną pieśń duchową, albo też można powiedzieć y, taki wiersz, ale też y, te słowa w hebrajskim języku są dopasowane do pewnej muzyki, którą y, Żydzi śpiewali. Ten psalm można śpiewać, nie wiem czy po, w języku polskim, ale muzyka jest, gdzie ten psalm jest śpiewany, było u hebrajczyków. O, wie, o wiele więcej psalmów było śpiewane. Naturalnie nie tylko ten jeden, bo w zasadzie i w liście do kolosan wspomina Paweł sam o tych psalmach i pieśniach duchowych. Abyśmy śpiewali w sercu Bogu w łasce. I dlatego w ówczesnych czasach, kiedy wierząci przychodzili do świątyni Bożej, to mamy to od psalmu 121, tak zwanych psalm pieśni stopni, gdzie co każdy stopień, kiedy ten najwyższy kapłan wchodził na te stopnie do tej świątyni, aby wejść, to ten, te psalmy były śpiewane. One są bardzo krótkie psalmy, nie chcę na to całkowicie wchodzić, ale jest interesująco, że co ten psalm, to śpiewano to o jeden stopień się podnosił. Także aż doszedł do tego centrum. To możemy sobie to wyobrazić, yy, jak, jak to by wyglądało, kiedy mamy pieśni stopni tutaj od psalmu 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. Do, do końca, do psalmu 130. A więc to było tyle, ile było stopni, tyle tych psalmów było do wejścia do świątyni. Ale tutaj mamy ten psalm, który oczywiście kształtował życie Dawida. Tylko tak krótko wspomnąć o życiu Dawida. Jako mały chłopak, kiedy jeszcze nie był namaszczony na króla, my wiemy, że pasł czodę ojca swego. On tą czodę pasł ze swoimi braćmi, bo w domu Izaja nie tylko Dawid był, tam ich było więcej braci. I Dawid był w tym jednym, który najbardziej o tą czodę dbał, który starał się swoje obowiązki sumiennie wykonywać. I to go charakteryzowało, że miał zaufanie w Bogu. Później, kiedy odwróciła się łaska Boża od króla Saula, dlatego że przestąpił z grzeszu przeciwko Bogu, to też Bóg przez y, Samuela powiedział wtedy temu Saulowi, że już nie będziesz więcej królem. Bóg odwrócił się od ciebie. Błagał go Saul o łaskę. Prosił, żeby Samuel się wstawił do Boga. Ale Samuel powiedział, to jest wyrok Boży. Jest ta sprawa z tobą zakończona. Oczywiście my wiemy, może większość z nas, jak ta się historia potoczyła z królem Saulem. Ale Bóg powiedział, idź do domu Izajego i namaść mi jego męskiego potomka na króla. I wtedy jak się ustawili ci bracia, a Dawid był y, y, y, gdzie indziej i Samuel do każdego podchodził, od najstarszego do tego ostatniego, tak można powiedzieć, co stał w rzędzie i zawsze Bóg mówił Samuelowi to nie ten, tego nie masz namaszczać. No to się pytał Samuel, tak moimi słowami, to kto jest tym? I pytał się y, y, ojca Dawida. No to, to wszystkie są twoje synowie? Nie, tam jeden jest gdzieś tam na polu z owcami się, czyli czorepa pasie. To zawołaj go. I wtedy Bóg powiedział, tego masz namaścić. Ale my wiemy też z historii, że e, to co się potoczyło z pierwszej księgi Samuela i drugiej i tak dalej, to wiemy, że zanim jego królestwo przyszło, to musiał e, Dawid, e, Dawid być wychowywany w tak zwanej, jak to my mówimy, w szkole bożej. Nie od razu dostał to królestwo, ale był już namaszczony, czyli był przeznaczony. prawda? I on musiał y, też y, wiele przeciwieństw od tego króla, Saula, y, przeżywać, ale zawsze stawiał Słowo Boże na tym, że wiedział, że Bóg tego króla, Saula, nawet jak odrzucił, ale uznał go w w owym czasie, kiedy został królem, że on jest nad Izraelem ma panować. Więc kiedy były sytuacje, gdzie inni podpuszczali Dawida, żeby tego króla Saloma ma okazję, żeby go zabić, to powiedział im, jak mogę e, namazańca Bożego króla zabić, to grzeszę. I uczył się od tego, uczył też innych swoim postępowaniem i zachowaniem, że cierpliwie oczekiwał, kiedy wstąpi na tron. Oczywiście, że tu by było, można było dużo mówić, ale też z tych, z, ty, z, tego, z tych jego przeżyć wiele psalmów napisał. Psalmów napisał, kiedy był e, uciskany przez wrogów. Psalm napisał e, też motywację, kiedy własny syn go zdradził i tak zrobił e, zamach na stanu. I kiedy e, też e, w starości swojej musiał uciekać, i kiedy nie miał żadnej pomocy. I my wiemy, że z tego wszystkiego jednak Bóg go wyrywał. To była ta niedola, na którą nie tylko on patrzył wokół siebie, co się u niego dzieje. Niedola prześladowania, chorobę i tak dalej. Ale patrzył też na górę. I dlatego ten psalm to jest psalm, można powiedzieć, taki wzniosły. On wiedział, że Pan jest moim pasterzem. Że Pan mnie nie opuści, tak jak ja moich owiec nie opuściłem. Jak przyszedł niedźwiedź albo wilk, to broniłem e, e, te owce, wyrywałem z paszczy tego nieprzyjaciela. I my wiemy, że to są obrazy na diabła, na szatana, jeśli to duchowo weźmiemy. Także możemy popatrzeć naszego Pana Jezusa, który wejrzał na ten lud izraelski i powiedział, że widzi tutaj ten lud rozproszony jakby nie miał w ogóle pasterza, jakby nim nikt nie mógł kierować. Ten lud żył tak sobie, jak każdy sobie, jak to się mówi czasem, rzepkę skrobał, nie? Każdy sobie swoje własne bułeczki piekł. Nie, nie było takiej jedności, można powiedzieć, wśród tego ludu bożego. I to Pan Jezus widział to i nad tym się użalał. I podobnie też i Dawid wiedział, że w jego niedoli to, to Bóg stoi za Nim. On jest tym Bogiem, Zbawicielem. tak żeśmy to dzisiaj czytali w liście do Tytusa. Tam nie znajdziemy imienia w tym liście Jezus Chrystus. My znajdziemy tam właśnie, że łaska się objawiła przez co? Przez Jezusa Chrystusa? Tak, ale nie czytamy tego w Słowie w tym liście. Czytamy Zbawiciela Boga. I to widzimy też tutaj dla Dawida, Chociaż nie miał tej światłości, tak jak my dzisiaj to mamy, ale przez Ducha Świętego był kierowany, że mógł te słowa, które włożył mu Bóg przez Ducha Świętego w usta napisać. Pan jest moim pasterzem. Pytam się nas wszystkich, samego siebie. Jest Pan Jezus moim pasterzem? Daje się przez Niego prowadzić? Czy też... W niedoli uciekam do własnych, e, własnej siły, jak to się mówi, swoim własnym ramieniem coś chce e, doprowadzić, bo coś jest nie tak. Czy jest to oczekiwanie, ta cierpliwość, którą nas Pan Jezus e, chce wychować? Nasza szkoła z Panem Jezusem to nie jest dziś na jutro, to jest cały czas, ta, jak to można powiedzieć, uczenie, e, e, pokonywanie pewnych trudności, ufanie Bogu przez cały okres naszego życia. Przecież umiłowani, ja z mojego własnego życia mogę powiedzieć coś i wy też z własnego. Ile, jeśli popatrzymy do tyłu, ile było e, wśród nas samych tych słabości albo upadków, albo też trudności, ale kiedy patrzymy naprzód, to widzimy i patrzymy do góry, że Pan jednak jest moim pasterzem, że On mnie nie opuści. On mnie prowadzi do tych cichych wód. Niczego mi nie brakuje. Pytanie do nas wszystkich, do mnie też. Brakuje nam coś, jak chodzimy z Panem Jezusem? Czy nam coś brakuje? Możemy sobie zadać sami pytanie. Dawid powiedział, mi nic nie brakuje, ale jeżeli popatrzymy na fasety jego życia, to zauważymy w pewnych odcinkach jego życia, że też nie miał kto mu podać chleba. Tam, ale był tam taki jeden stary człowiek, 80-letni, nie młody, 80-letni ponad, który żywił go, kiedy był przez swojego syna, kiedy właśnie musiał uciekać przed swoim synem Amosem. To widzimy, że. Absalomem. Proszę? Absalomem. Absalomem. Dziękuję bo to jest Bardzo dziękuję Wam. I to widzimy, że ten, ten człowiek go żywił. Popatrzcie, jak, jak, jak, jakie to było to ufanie Dawida. Pan jest pastor, pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. My możemy żyć w takich dostatkach e, cielesnych, prawda? Praca, e, dochody do rodziny, dbamy o wszystko. To jest wszystko umiłowanie normalne. To Bóg nam tego e, nie zabierze. On nam nawet to życzy i daje nam to. Ale może być czasem nasza dusza nieszczęśliwa z różnych układów. Różne są przykłady, gdzie możemy nawet, tak jak ten lud izraelski, narzekać, że woda jest gorzka i szemrać przeciwko Mojżeszowi. Ale widzimy, że Bóg potrafi to wszystko zamienić. On wykorzystuje nasze niezadowolenie umiłowani w pozytywny sposób. On tam obraca i przedstawia nam przed obliczami coś, e, co, co my potem powiemy, no panie, no tyś to e, w cudowny sposób zamienił. A ja myślałem, że, że już nie ma nadziei żadnej. Niczego mi nie brakuje. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Dawid zawsze dbał, i to możemy czytać w tych księgach Stałego Testamentu, w tych pierwszy Samuela, drugi Samuela, kiedy jeszcze nie został królem, że on dbał, żeby ta, ta czoda miała tą zieloną paszę, miała tą cichą wodę, czyli zdrową wodę. Czyli widzimy tak po ludzku patrząc, to Dawid jednak umiał obchodzić się z tą czodą. A co dopiero nasz Pan Jezus, który wie, że my potrzebujemy tą zieloną paszę, tą zdrową. Bo jak jest trawa zielona, taka młoda, to nawet, można powiedzieć, ta czoda chętnie tą, pas, tą trawę zjada. Spotkanie Pana Jezusa w Ewangelii Jana w czwartym rozdziele z tą niewiastą przy studni Jakuba. Tak tylko chcę pokazać. Dzisiaj już to wspominałem, ale to się właśnie z tym łączy, że e, może przeczytamy to najlepiej, żeby nie tylko moimi słowami, ale to, co mówi właśnie Ewangelia Jana, czwarty rozdział o tej wodzie. Pan Jezus wiedział, że ona potrzebuje Zbawiciela. Potrze potrzebuje tego zdrowego słowa, ale też Pragnienia uspokojenia swojej duszy. Bo to było najważniejsze. Pan Jezus zna nasze potrzeby. Więcej jak my czasem to odczuwamy. To jest dość interesujące. I Pan Jezus Pan Jezus mówi w tym Ewangelii w tym rozdziele Może przeczytam to razem od 9. wiersza. Bo Pan Jezus był sam, czytamy w ósmym wierszu, że uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Widzimy jak oni się starali o siebie, powiedzmy, prawda? Ale Pan Jezus o tą jedną osobę się postarał, prawda? Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie Samarytankę o wodę, Żydzi bowiem nie obcują samarytami. Odpowiadając jej Jezus rzekł do niej gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby Ci wody żywej. Cudownie, nie? Tu pokazuje charakterystykę Panie Jezus, że On jest tym dobrym pasterzem. On dba o potrzeby duszy. Nawet tej pojedynczej. My wiemy z Ewangelii Łukasza. 15 rozdział zdaje się. Jeśli się nie mylę, zobaczę, to my tam wiemy o te 99 owiec i tą jedną, która odeszła yy, no z tego stada i, i ten dobry pasterz szedł yy, na, na puszczę, czy na tą pusty, yy, odległą pustynię i szukał tak, aż ją znalazł, tą owcę, prawda? Łukasza, 15 rozdział, wiersz czwarty. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A odnalawszy ją, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Widzimy, to jest to, co Pan Jezus w tym podobieństwie mówi do, tej, do tego swego ludu ziemskiego. Do Kto jest tym dobrym pasterzem? On nie zostawia tej jednej, jedynej osoby, można powiedzieć, na łasce losu. On, on idzie, aż ją znajdzie. To znaczy Pan Jezus działa tak długo, aż ta osoba odnajdzie się. Czyli nawet jak się zgubi ta społeczność z Panem, to jednak Pan działa cały czas, aby ta owieczka, która zbłądziła, czy to w nauce, czy w drodze, na drodze wiary, bo może tak być, my jesteśmy tylko słabymi, ziemskimi istotami, my mamy tylko tą łaskę, my nie żyjemy, jak dzisiaj było to wspomniane, z naszych uczynków, czy zasług, ale żyjemy z łaski. To trzeba zrozumieć. Mamy łaskę od Pana Jezusa. Ale ta łaska jest nieograniczona. Dla Izraela był zakon, on miał od A do Zera, miał przepisy, to było ograniczenie. Ten zakon był święty, doskonały, ale żaden człowiek nie mógł go spełnić. A tu Bóg w Jezusie Chrystusie okazuje łaskę, która jest nieograniczona. Ona może najgorszego grzesznika Zbawić. Pan Jezus mówi, no, znalazłem tą jedną, biorę ją na ramiona i niosę ją do domu. Umiłowanie, jak, jaki to jest piękny przykład, że Bóg nas nosi na swoich ramionach, Pan Jezus. I On nas prowadzi aż do celu, aż do domu Ojca swego. W tej samej Ewangelii w 14 rozdziale pytał się Filip, ukaż nam drogę do Ojca. Pan Jezus powiedział, Filipie, jak ty znasz mnie, to znasz i Ojca. Pan Jezus mówił, że w moim domu, w niebieskim, jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to bym wam nie powiedział. Czyli Pan Jezus mówi prawdę. On jest tą prawdą. I w Jezajasza 40 rozdziale przeczytajmy te piękne słowa, które on e, e, wtedy do Izraela mówił, e, Bóg, ale też i można powiedzieć Pan Jezus w, w pewnym sensie. I Jezajasza, księga Jezajasza, 40. Rozdział już w pierwszym wierszu mówi: Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Wasz Bóg. I potem mówi w wierszu 29.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 którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. A trudno jest to zrozumieć, nie? Jeżeli my na dzisiejsze czasy to przełożymy, jak można biegnąć, nie mdlejąc, a to jest to duchowo trzeba rozumieć. To są rzeczy, które mimo wszystkich okoliczności w jakim my tutaj żyjemy, gdzie się spotykamy, jednak Pan nam daje tą duchową siłę. To jest ta moc, to zaufanie, którzy ufają Panu. I Dawid też ufał Bogu. To widzimy w tym psalmie. On jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Na niewach zielonych prowadzi mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Umiłowanie, jak potrzebujemy z tego słowa, to pokrzepienie. Oczywiście napomnienie też jest ważne, ale jak jest to pokrzepienie duchowe ważne, to wtedy w liście do hebrejczyków znajdziemy, zaraz to przeczytam, To jest najpierw dziesiąty rozdział. 35 piąty wiersz. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila,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 tego rozdziału gdzie y, Mnie się wydaje że to jest jedenasty ale y, co szukasz ja szukam wiesz tego miejsca gdzie y, że my mamy nie opuszczać naszych wspólnych zebrań 92 piąty wiesz 25 przepraszam. ale dziękuję to dziesiątych dobrze dziękuję ale jeszcze przeczytam to, pozwólcie, od wiersza 22. W całości, tak troszeczkę. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. I teraz to: Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy, baczmy. Jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża, czyli dzień pański. Widzimy tutaj pozytywne rzeczy. Trzeba to, co jest negatywne w naszym życiu, obrócić w pozytywne. Pan daje tą siłę. Mamy baczyć na jednego, drugiego. Też starać się to, cośmy dzisiaj rozważali z listu do Tytusa, drugiego rozdziału. Bardzo kosztowne myśli, bardzo ważne. Ale też musimy mieć do tego otuchę. Jedni drugich mamy zachęcać. Dla Dawida wtedy, mówię wtedy, był jego Pan Bóg, który dawał mu tą otuchę, dawał mu tą obietnicę, że nawet powiedział, że on jest moim wybrankiem według mojego serca. Chyba tak to jest powiedziane na którymś miejscu. I to było potwierdzenie od Boga, chociaż nawet my wiemy w życiu Dawida, nie wszystko się tak kształtowało dobrze. Były też negatywne. To było dzisiaj wspomniane o tym Natanie. Ale, dziękuję. Ale my wiemy, z tego możemy mieć naukę, że Pan nie tylko w życiu naszym na te negatywne strony patrzy, ale też i na te pozytywne. On zachęca, abyśmy się starali przez Ducha Świętego czynić to, co jest dobre, co się podoba Bogu. On nas nosi na tych ramionach, Jako ten orzeł, podobnie, na swoich skrzydłach. Umiłowani, jeśli wejdziemy z myślami do góry, uniesiemy się, to, to będziemy szczęśliwi. Wiemy, że my sami jesteśmy tymi, którzy muszą się uczyć fruwać, tak muszę powiedzieć e, troszeczkę cieleśnie, ale to fruwanie od razu nie daje nam mocy, lecz ktoś jest ten, który nas uczy tego, e, tego lotu, prawda? We wszystkich, e, dzisiaj było nawet wspomniane o różnych rzeczach, o o budowie samochodu, prawda? Wspominaliśmy o... Tak, to są pewne dobre przykłady nawet, które są ilustracją, jak my y, możemy się uczyć też w duchowy sposób. mnie ścieżkami sprawiedliwości. Jakie ścieżki sprawiedliwości znał Dawid, umiłowani? Możecie mi powiedzieć, jakie ścieżki z powiedliwości znał Dawid? Pierwsze, co było, to była modlitwa. Zanim jakąkolwiek decyzję podjął, to się modlił. To była jego ścieżka do Boga, do góry, w modlitwie. I potem, jak wtedy byli ci prorocy, słowo nie było jeszcze całe zakończone, to przychodził do niego prorok i mówił, oto słowo pańskie. I Dawid się pytał też pana, czy pan da mu zwycięstwo nad filistyńczykami? A pan powiedział, tak, idź. A na drugim miejscu, w innej sytuacji, nie, nie dam ci tego zwycięstwa. Lepiej zostań, jak to się mówi w słowie, w domu, nie wyruszaj na bój. I Dawid się z tego uczył po prostu lekcji od Boga, jak Iść tymi ścieżkami sprawiedliwości, bo te ścieżki sprawiedliwości to są u Boga, nie u nas, kochani. Nie przez własne uczynki. Nie robimy, nie, my sami nie budujemy tych ścieżek. Tylko Bóg nam toruje tą drogę. Nawet jeśli nam się czasem to nie podoba. Mi się też wszystko może nie podobać, ale jak Bóg mówi, czyń to, rób, to mam to robić. Mamy to dzisiaj słowo, prawda? My czytamy też w księdze Mojżesza o tym proroku też, który w imieniu pańskim miał dać, znaczy przemówić do ludu i wtedy jeden się tam pytał, a jak mam rozpoznać, rozpoznać proroka, który działa w imieniu pańskim? I to Bóg mu odpowiedział w księdze Mojżesza. Jeżeli przyjdzie i będzie mówił, głosił słowo, które ja go nie posłałem, to to słowo się nie wypełni. Ale jeżeli jest to słowo, które ja mu dałem i się wypełni, to poznacie po tym wszystkim, że to jest od Boga. Ode mnie to słowo. I tak też ten lud się uczył. I też Dawid zawsze miał tą pomoc u Boga. On szukał tej pomocy. Czasem był też i u, u tych filistynczyków, prawda? Gdzieś to był, gdzie on z, zmienił twarz, e, prawda? I udawał niemądrego, niewosądnego, bo uciekał właśnie e, przed nieprzyjacielem, prawda? I się chował tam u tych, e, chociaż ci nieprzyjaciele poznali go i mówili, Dawid, to ty nie nasz królu? On przecież naszych pozabijał, ty, my z nim nic nie chcemy, prawda? To był jeszcze, jak Saul jeszcze żył. I widzimy, i mimo wszystko we własnych myśli Dawid nic nie mógł zdziałać, we własnej sile, tylko z Bożą pomocą. Ale Bóg mu też wybaczył wiele rzeczy, bo on był człowiekiem pokory i jeżeli zgrzeszył to i ktoś mu to pokazał, ten grzech, to on się przyznał i wyznał grzech. I my wiemy, w Słowie teraz tego nie znajdę, ale że pokornemu Bóg daje łaskę. Jeżeli u nas nie ma tej pokory, nawet jak jesteśmy niesprawiedliwie traktowani, ale nie mamy tej pokory, to Bóg nie daje tej łaski. Prawda? My Może, my, mo, może, może tu mówiliśmy o obszczerstwach, o różnych rzeczach, prawda? Które mogą pewnego wierzącego, czy wierzącą strasznie boleć. Ale widzimy, że pokorny, czyli zostawia tą sprawę Bogu. I Bóg działa. Znam taką sytuację w Niemczech, no, nie w Polsce. Żeby nie było domysłów. Ale znam to osobiście, więc e, nie wymyślam tego jakiegoś przykładu. Pewien brat miał zostać wyłączony ze społeczności. Ale te zarzuty były ca całkiem e, nieudowodnione. No. To były po prostu z antypatii. No, nie podoba mi się, musimy go usunąć, bo to i tamto, to i tamto. I to było tak, że e, nawet zawołali takich braci ze zgromadzenia, które nigdy nie chodzili do godziny braterskiej. I oni wszyscy nawet nie wiedzieli o tej sprawie, ale wszyscy swoją rękę położyli na to. I co się stało? W tym dniu, kiedy mieli go wyłączyć, <śmiech> jeden brat dostał, dostał zawał serca, nie mógł przyjść, ten główny oskarżyciel a drugi brat został wyhamowany w pracy. Niestety, padłodawca mówił: To ci się zrobić, bo inaczej cię zwolnię z pracy. Także nie było oskarżycieli. I ci, co tam byli, nie znali tej sprawy i zostawili ją, umorzyli po prostu. To jest sprawa, którą ja wiem osobiście. Ale widzimy, Bóg działa też w pewnych umiłowani, w pewnych rzeczach. Bo on widzi nasze serce, moje serce i widzi, jakie jest szczere. Ale ogólnie Bóg pokornemu daje łaskę. Nie na swoją e, prawo poprzestawać, tylko na prawo Boże. To wtedy Bóg daje tą siłę, daje to zwycięstwo. I tak samo dał temu Dawidowi. Umiłowanie, on nie był innym człowiekiem jak ja i ty. Ale jednak e, w ufaniu do Boga w pokorze przed Bogiem. Nawet w, w, w podeszłym wieku my wiemy, że e, kiedy nawet miał być e, e, nie Salomon królem, tylko ten inny syn, to wtedy m, właśnie e, Bóg tak działał, chociaż Dawid już nie miał tej siły fizycznej. Adonis? Adonis. Tak, Adonis, tak. To wtedy jednak tak Bóg zarządził, że w Jerozolimie ogłoszono Salomona, a nie tamtego. On już był na stypie, jak to się mówi, już radował się, że ojciec umiera i będzie królem. A tu się okazało, że był wywołany przez kapłanów, bo to wtedy musieli kapłani namaszczać króla. Samuel też był kapłanem i prorokiem, nie zapominajmy. Bo on miał wtedy składać te ofiary, nie Saul. Ale widzimy, że jednak Bóg działa umiłowani. I to zapobiegł po prostu, bo by było trochę niebezpiecznie w tym królestwie żydowskim. I ciekawe, że mówi, mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Umiłowani, każdy z nas może swoje tu imię postawić. Jeżeli jestem własnością Pana, to mogę powiedzieć, że Pan ze względu na imię Stefana prowadzi mnie tą ścieżką sprawiedliwości, bo on jest tym, który mnie zna. Prawda? Może to jest trochę uzupartosko powiedziane, ale ja chciałbym tylko tak na siebie nie wskazywać, ale powiedzieć, tu Dawid mówi o imię, bo to jest jego własność. I my jesteśmy własnością Pana Jezusa. I ze względu na imię nasze, bo my mamy te nowe imię, Imię swoje. Tak, imię swoje. na Jezusa, a nie nasze. No, ale tu jest napisane w ze względu na imię swoje. Tak, tak, ze względu masz rację. Man, Marian, dziękuję. I to jest, to jest właśnie to, że Bóg nas po prostu e, prowadzi tymi ścieżkami, bo wie, że jesteśmy Jego własnością. I dalej choćbym nadal szedł Ciemną Doliną, zła się nie ulęknę, bo boś ty ze mną. Umiłowanie jest to dla nas duża otucha. Dolina ciemności często jest porównywana z tym światem. My powiemy, gdzie tu jest ciemność w tym świecie, przecież mamy wszystko jasne, łąki i to, ale duchowo ten świat leży w ciemności. I w tej Księdze Jezusa też w dziewiątym rozdziale znajdziemy ciekawe, że lud który mieszkał w tej ziemi ludzkiej, on mieszkał w ciemności i nagle zapaliło się to światełko. To jedyne światło w tej ciemności. To można przeczytać w księdze Izajasza, 9 rozdział. Lud, który chodzi w ciemności, o, jest lepiej to powiedziane, ujrzy światło wielkie nad mieszkańców krainy mroków zabłyśnie światłość. I, I potem oto się nam narodziło dziecko. Imię jego jest, prawda, cudowny doradca. Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju i tak dalej. Widzimy też ta ciemność. Wtedy Dawid to widział duchowo, oczywiście, że w tej ciemności. Nawet gdybym szedł tą doliną ciemności. W Izraelu, em, kiedyś to słyszałem, nie jestem tego pewny, ale taka jedna nazywała się Dolina Ciemności. Może o tej wtedy Dawid myślał. Nie wiem. Ja tego nie sprawdziłem. Ale czytałem, że była Dolina Ciemności. Dolina tam, gdzie nikt się nie chciał pojawiać, bo było tam dosyć niebezpiecznie. I dlatego Dawid jednak można powiedzieć, choćbym tą Doliną Ciemną chodził, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Tam musiało coś być złego, prawda? My mówimy też i szatan nie ma nas w swojej ręce, bo my jesteśmy w ręce Pana Jezusa. On nas z tej ręki nie wyrwie. Jezusowa silna dłoń trzyma mocno mnie na wieki, prawda? On nas, ten szatan nie może wyrwać z tej ręki Jezusa. I my się nie musimy bać, kiedy zło nas ogarnia, albo ciemność, można powiedzieć, czyli nieprzyjaźń, albo wrogość. My jesteśmy własnością Pana i ufajmy Mu, tak jak Dawid ufał. Nie ulęknę się, boś Ty ze mną. To jest bardzo proste, bo On jest Bóg, Zbawiciel jest z Dawidem. Dawid w jednym psalmie, w psalmie 18 powiedział bardzo kosztowną myśl, którą my wszyscy znamy, ale chciał, chciałbyś, chciałbym to przeczytać, psalm 18. wiersz dwadzieścia dziewięć Tyś zaiste zapalasz pochodnię moją Pan Bóg mój oświeca ciemność mo ciemności moje gdy z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur droga Boża jest doskonała słowo Pańskie jest wypróbowane jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Któż jest skałą oprócz Boga naszego? Bóg, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Nogi moje czyni rącze jak ułani i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk śpiżowy. Dajesz mi zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. I tak dalej. Tu widzimy, jak można y, tą wiarę Dawida też w naszym życiu, jako to lustro, popatrzeć i przeglądnąć się w tym Słowie Bożym, które jest też jako to lustro, prawda, które nam, nam pokazuje tą właściwą drogę. I to możemy widzieć i też od Dawida, prawda, się uczyć. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Tu widzimy też właśnie to, co już wspomniałem, że niekiedy Dawid musiał użyć do niesfornych owiec czasem i kija, prawda, żeby tam trochę nawrócić z, z, ze złej, złej drogi. Oczywiście i ten kij, który mnie pociesza. On wiedział, że miał coś w ręce, co dawało mu, prawda, jako temu wtedy pasterzowi, przewagę nad tymi owcami. Miał opanowanie w tym wszystkim. Ale tu też mówi o, o Bogu, że jego laska i kij pocieszają mnie. A potem zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Tak. Ten stół oznacza społeczność z Bogiem. My w uwielbieniu, kiedy wspominamy śmierć Pana, też mamy ten stół. To, to nie jest stół braci czy sióstr. To jest stół Pański. I tam oglądamy znaki Jego śmierci. Chleb i wino. I my żyjemy w tym nieprzyjaznym świecie. I dzisiaj też. My nie mamy wokół nas przyjaciół. To Nie zapominajmy, że świat jest nam wrogi. I Dawid wtedy miał tą świadomość. Oczywiście ten stół pański widział w innych oczach, w innym wymiarze. My dzisiaj mamy więcej duchowego bogactwa, bo mamy całą Biblię. I możemy też porównywać troszeczkę z tym stołem pańskim, który nam daje radość. Ten stół pański do południa nie jest umartwieniem naszych, że Pan za nasze grzechy umarł. Wręcz przeciwnie. On to uczynił, abyśmy mieli z Nim społeczność przez łamanie i chleba i picie wina. Mamy z Nim społeczność i jesteśmy razem z Nim. On mam, wy, Dajemy to wyraz osobistego serca. I jest w, oczywiście wszędzie, gdzie, gdzie ta pamiątka śmierci Pana obchodzona jest, jest e, u, u, Całym ludzie, ten jeden chleb jako całość, list do Koryntian, pierwszy rozdział, dziesiąty rozdział i jedenasty rozdział do, do wspólnego rozważania. Ten kielich przelewa się. My wiemy, że kielich, my mamy kielich radości. Pan musiał wypić do dna kielich, kielich gorzkości. Ewangelia Jana, osiemnasty rozdział. Można to przeczytać. Większość z nas zna to miejsce, może jest nawet czytane do południa, yy, tak, do uwielbienia. Ewangelia, na 18 rozdział. Tam, gdzie Pan Jezus powiedział. Ojcze, jeśli ten kielich mamy minąć, niech się u, u, uczyni Twoja wola. To nie to jest. To jest inna Ewangelia. Tak? Nie mam pić kielicha, który dał mi Ojciec. Tak, to jest to. Ale tu jest w jedenastym wierszu, przepraszam, znalazłem to. Na to rzekł Jezus do Piotra: Włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, którym dał mi Ojciec? To było dla Pana Jezusa, dla Dawida w innym sensie, ale dla Pana Jezusa to był kielich goryczy. I dlatego my też mamy kielich radości. Jeśli pijemy z tego kielicha wszyscy, to uczestniczymy w tej radości naszego zbawienia. Wyrażamy to też przez tą wspólną społeczność wszystkich wierzących, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, którzy są na nowo odrodzeni. Nawet jeśli są nam nieznani, ale są tacy, którzy, których Pan Jezus zna, to czytamy w pierwszym liście do Mateusza, prawda? Pan zna tych, którzy są Jego. Dowodzi łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Czy Dawid wtedy miał taką obietnicę, jak my to dzisiaj mamy? Dawid tego nie miał spisanego. Ale Dawid znał wolę Bożą, bo Bóg mu to obiecał, że po jego odejściu z tej ziemi zamieszka w jego domu. Tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii na 14 rozdziale, niechaj serce wasze się nie tworzy. Wierzycie we mnie? Przeczytam to. Niechaj się... Tak.” Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest wiele mieszkań, a gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Skąd to Dawid wiedział, że w domu pańskim będzie miał to mieszkanie i zamieszka na wieki? Dobroć i łaska. Umiłowani, Bóg jest ten sam. Wczoraj, dziś i jutro, list do hebrejczyków i dla nas w Jezusie Chrystusie daje tą dobroć i tą łaskę i o wiele więcej jak nawet Dawidowi bo my znamy Pana Jezusa osobiście jako naszego Boga i Zbawiciela, który na krzyżu umarł za grzeszy, za grzechy nasze przelał swoją świętą krew aby nas oczyścić z grzechów i to co On uczynił Bogu się to podobało Bóg uznał tą ofiarę, wzbudził Go z umarłych i wziął Go do nieba i tam też my będziemy. To jest ten przykład. O Dawidzie nic nie słyszymy. Że wziął go do nieba. Gdyż ta prawda nie była jeszcze znana Nowego Testamentu. Ale, ale Duch Boży jednak do tego psalmu zadziałał to, że Dawid musiał takie, a nie inne słowa spisać, które dzisiaj nas pocieszają umiłowanie mnie i was wszystkich. Wieście, że ta dobroć i łaska towarzyszy nam całe życie, aż my zamieszkamy w domu Pana. Niech Bóg nam błogosławi to słowo, abyśmy faktycznie codziennie my się z Nim w modlitwie komunikowali i też mówili Panie, ja wiem, ufam Tobie, Ty jesteś tym moim pasterzem, który prowadzi mnie do celu. Niech Pan pomogosławi to słowo. 128. 128. 128. Panasz Izbawco, dziękujemy Tobie za tą łaskę i za dobrość Twoją. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś tym pasterzem i Ty wiedziesz nas tymi ścieżkami sprawiedliwości i zawiedziesz i doprowadzisz do tego domu, do Twojego domu, do tego domu, który jest w niebie. Panie Jezu, za to wszystko Tobie dziękujemy i za miłość Twoją, którą Ty nas aż do tego dnia doprowadziłeś. Tobie dziękujemy. I tak Ciebie wychwalamy za Twoje święte imię że właśnie w Twoim imieniu nas tutaj na tej ziemi zachowujesz, choć wszystkie moce są może przeciwko nam, ale to Twoje święte imię, Twoje święte imię Jezus jest właśnie tym imieniem, które nas tu prowadzi po tej ziemi i tak możemy je wspominać i Tobie dziękować i za łaskę Ciebie wychwalać. Właśnie, że w tym imieniu Jezus mamy dostęp do nieba i że w tym imieniu Jezus mamy to wspaniałe dzieło i że Ty właśnie jesteś tym dziełem sam, a my tylko w Tobie jesteśmy skryci i tak Ci za to dziękujemy, nasz Zbawicielu, że w Twojej osobie mamy wszystko, chwalimy Cię, wyższamy. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, jeszcze raz mogliśmy się przypatrywać temu, jak Ty w swoim Słowie pokazałeś nam, że Dawid był tym dobrym pasterzem, kiedy pasał czodę ojca swego. I też kiedy Ty go postawiłeś nad ludem izraelskim, to też ten lud miał się dobrze ale my Ci dziękujemy, że my się mamy o wiele lepiej, bo my mamy właśnie Ciebie za tego jedynego i wspaniałego pasterza, który dużo lepiej wie, co i kiedy nam podać, abyśmy byli wzmocnieni, zachęceni i prowadzeni we właściwym kierunku. I jeszcze raz pragniemy Ci za to właśnie podziękować, że mogliśmy to odbierać dzisiaj z Twojej ręki. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Teraz prosimy braci, którzy idą na godzinę braterską, aby i zachęcamy do tego, żeby szli na kolację i żeby tak.